Rzymian, rozdział dziewiąty. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, jak mi poświadcza sumienie moje przez Ducha Świętego, że mam wielki smutek i nieustanną boleść w sercu swoim, albowiem sam życzyłem być odłączonym od Chrystusa za braci moich pokrewnych mi według ciała, którzy są Izraelitami, których jest synostwo i chwała i przymierza i zakonodawstwo i służba Boża i obietnice, których i ojcowie, z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Lecz nie tak, żeby miało upaść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy są z Izraela są Izraelem, ani że są nasieniem abrahamowym, wszyscy nie są dziećmi, ale w Izaaku potomstwo Twoje nazwane będzie. To jest nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, ale dzieci obietnicy poczytane są za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. O tym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy z jednego brzemienną została, z Izaaka ojca naszego. Albowiem kiedy się oni jeszcze nie narodzili i nic ani dobrego, ani złego nie uczynili, aby się ostało postanowienie Boże według wybrania, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Powiedziano jej, starszy będzie służył młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, ale Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Albowiem do Mojżesza mówi, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A przecież nie zależy od tego, który chce, ani od tego, który biegnie, ale od zmiłowania Bożego. Albowiem mówi pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, abym okazał moc swoją na Tobie i aby opowiadane było imię moje po całej ziemi. A tak nad kim chcę okazuje zmiłowanie, a kogo chce, czyni zatwardziałem. A zatem powiesz mi, za cóż jeszcze obwinia, bo któż się sprzeciwi woli jego? Zaiste, o człowiecze, kimże Ty jesteś, że się spierasz z Bogiem? Czyż powie twór do twórcy, czemuś mię tak uczynił? Albo czy nie ma mocy garncaż nad gliną, żeby z tej bryły uczynić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeżeli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu na zatracenie zgotowane i aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami miłosierdzia, które zgotował ku chwale. Jako takie i nas powołał, nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Jak też u Ozeasza mówi... Nie mój lud nazwę ludem moim i nieumiłowaną umiłowaną. I stanie się, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście wy ludem moim, tam nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz wołał nad Izraelem, choćby liczba synów izraelskich była jako piasek morski, resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przedtem powiedział Izajasz, gdyby nam Pan Zastępów nie był zostawił potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma, bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś, który szukał zakonu sprawiedliwości, nie doszedł do zakonu sprawiedliwości. Dlaczego? Dlaczego? Że nie z wiary, ale jakby z uczynków zakonu, albowiem potknęli się o kamień obrazy. Jak napisano, oto kładę w syjonie kamień obrazy i opokę zgorszenia, a nikt, który weń wierzy, nie będzie pohańbiony.